Festiwalon odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki dwa brzegi. W salonie empiku psychoterapeutka i pisarka Katarzyna Miller opowiadała o swojej nowej książce oraz swoim życiu. Czy jest coś, czego się pani dzisiaj bała? Nie mówi <śmiech> się życia, to tytuł książki, którą dostałam niedawno z wydawnictwa. Patrzę, o jaka fajna okładka pierwsza widzę. Po czym otworzyłam, zaczynam czytać. Proszę Państwa, ale ja to znam. I myślę sobie, przecież myśmy już nawet o tym rozmawiały i to było nasze pierwsze spotkanie. To było, było właśnie. Kto z Państwa był na tym spotkaniu, kiedy rozmawiałyśmy o tej książce? Nikogo nie było, możemy powtórzyć. A, <laughs> tak? Był ktoś. Tak. O, no przecież. A, nie, nie nie no, to przecież. Nie będziemy powtarzać dokładnie nową wziąść, książkę. Ale, tak. ale ukazała ponownie, e, o czymś świadczy, o tym, to znaczy, że ludzie tego potrzebują. To się o to, to to chodzi, to. tak, to znaczy ten, ten tytuł też jakoś się okazał ważny dla e, ludzi, że Ach. prawda, życia się nie bój i tam też są takie różne, śmieszne kawałki, więc jakoś, jakoś się w ogóle przyjęło. Przyjęło się, ja bardzo dużo robię zajęć pod tym tytułem i jestem zaproszona na różne wykłady pod tym tytułem i różne takie poważne nawet instytucje też chcą się nauczyć nie bać życia. czy ludzie najbardziej się boją w, w, w życiu? Ja taką przypowieść powiem e, PTPelo. E, Pytają mistrza, czego ludzie pragną najbardziej, miłości, a czego się boją najbardziej. Wiecie? No, no właśnie, miłości. E, oczywiście to jest bardzo duży skrót, ponieważ e, e, można powiedzieć tak. Mówi się, że to najpiękniejsze słowo świata i mówi się, że bez miłości nie ma szczęścia. Jednocześnie jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. I można w dużym dużym skrócie powiedzieć, że jeśli nie zaznaliśmy wtedy, kiedy trzeba miłości, to potem trochę mamy przeklasane. No. I boimy się tam różnych rzeczy, bardzo wiele, bardzo różnych, Także mówić było o tym sporo naprawdę. Czy między tym czasem, kiedy rozmawiałyśmy na dzisiejszym dniem, były takie sytuacje, kiedy się Pani bała? Pani się jeszcze w ogóle boli. To jest trudne pytanie, ponieważ ja miałam taki, ja się bardzo dużo bałam w moim życiu. Bała się moja mama, zresztą moje rodzice byli powojenni od razu, więc myślę, że dużo bardzo było też lęku z wojny. E, ja się dobiłam po nocach na przykład z obrazami w obozach koncentracyjnych, bo mam pokazywa to małym dzieciom. E, dobrze, że pokazywano, ale to trochę. I, e, I później miałam taki czas, kiedy bardzo mocno się za autoterapię, no i tak jak dojrzałam, to jest bardzo trudny temat, bo właśnie Państwo kupale, dlaczego mają odpoczywać, nie? E, jak dojrzałam do siebie, to taka pękła mi jakaś dama w środku i wylała mi się cała kopalę to mojej mamy, mojego i bałam się przez pół roku bez przerwy, wyobrażacie sobie coś niesamowitego. Chodziłam po prostu tak we mnie, coś takiego, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ja czułam, że pływam kraulem, a właśnie mi krałem, tylko pieskiem w Atlantyku. I nie mogę w ogóle znaleźć, na w ogóle, to było koszmar. A potem już nie wolę. Wylało się strasznie dużo. I więc boję się takich, że to no nie wleza do ciemnego parku nocą. E, Spawałam się w co nie są lekkie. W nocy policyjnej, tam kiedyś się bałam. To takie racjonalne. To coś, z może I nie boję się boję. choroby, nie boję się śmierci, nie boję się nie wiem czego. No, porzuceń, to też nie ludzie boją bardzo. Porzuceń takich, że ktoś nie będzie mi kochał albo że nie będę podobać, albo że nie wiem jak się zachować, bo no, to są takie rzeczy. Y, które wręczą masę i też oczywiście wręczyły. A cukru się Pani doli? Czego? Cukru. Cukru? Dlaczego? Nie, będzie się właśnie dobrze. A dlaczego bez cukru? No, żeby było bez cukrowania, żeby było bez zakłamania, żeby było bez e, e, kokietowania. E, czyli to tak, prawda, to co jest, to jest. No. I nie bała się Pani tego? Bałam, tak. O, dobra, opuściła mnie kobieta, podeszłam. E, W się pan, bo, bo to było bardzo trudne i prolesne dla mnie i o e, właściwie może o trzech nie o dwóch. A do drugiej to nie powiem. Podczas tego spotkania redakcji udało się zadać również kilka pytań. Dzień dobry, dziękuję no, za spotkanie. Ja mam takie pytanie na popuszczenie wodzy fantazji. Dajmy na to, jutro otrzymuje pani telefon. Ktoś chce zrobić fabularny film o pani życiu i pracy? Tak myślałam, ale kogo widziałaby Pani w swojej roli? W mojej? No mnie. Pani go nadzorowała, ale... Ale wiecie, tak, no celińska już troszkę, że tak powiem. Ale młoda celińska to było coś, nie pamiętacie? Młodą Celinską, o Doskonała O matko, co teraz? No gdzie? Ja nie wiem taka gruba jak teraz, natomiast, o jak kupicie książkę, to tam są zdjęcia. I tam, słuchajcie, jest dowód na to, że ja naprawdę byłam laska. No słowo daję. <śmiech> A mamusia mówiła, że jestem gruba, no. no to jest właśnie, o, to jest właśnie to. Kto by mógł mnie zagrać? No czekajcie, jest tak. Jugosławska już tak, o Jungowska tak w średnim wieku, chudzka ma taką ładną, fajną. A to młodszy, co takie dziewczynki, takie apetyczne bym powiedziała. No. Jak nie ma, coś się przejadę. Opowiem wam jeszcze jeden, dawkiem, jak dobrze teatr no więc idzie, to będzie odpowiedź na panach, nie ja czy jeszcze? Tak, oczywiście. Na, e, idzie sobie, chodzi facet do baru i mówi smutnym głosem setkę, proszę. Pan mu daje setkę, on wypija i sika na podłogę. mówię, jak to, co pan, sika na podłogę? Mówi, panie, mam taką przypadłość, ja nie wiem, jak to się dzieje. No, jak tu żyć? Nie pójść do baru i wypić. Zawsze tak, zawsze? No to masz pan setkę od zakładu. Wypił, sika. Matko mówi, barman, to wiecie, barman, człowiek ludzki, nie? I co? Nie wiem, chyba się zabije. U lekarzy pan paniu panie, u wszystkich, u psychiatry, a na psychoterapię pan poszedł? No nie, jakoś jeszcze nie. A widzi pan pomaga ludziom. Mówi, że pomaga. No, to za trzy miesiące, gdzie wkracza facet do paru, pewnym rzeźkim panem, mówi, serdeczkę poproszę. Wypija i sika. Barman mówi, panie, pan tu był. Byłem. To pan ścikał, tak, miała pani się na terapię. Poszedłem. No i co już się nie wstydzę. <grymne> no może pan <to> się. <grymne> Naprawdę to powiem, to, że czasami wystarczy, przestać się wstydzić. Ja mam swoje takie pytanie związane z moim hobby yy, i moim pytaniem, które lubię zadawać ludziom. Yy, to znaczy, co by w świecie, w swoim życiu postawili totalnie na głowie? Totalnie jak? Totalnie na głowie. Odwrócili. Tak na głowie, co bym odwróciła totalnie na głowie? Absolutnie. Z jednej strony na drugą. Fajne pytanie. Wow, wow, wcale nie jest to tak łatwo. Będzie jestem już przywiązana do mojego życia. Zupełnie na głowę totalnie wszystko. Tak, jest jednym panem bym się w ogóle nie zadała. Na pewno. Już mi od razu stanowi w oczach. A poza tym. Poza tym. Kolega chyba nic mi więcej nie, nie przychodzi. Nieźle jest, nie? W świecie. A w świecie, o Jezu, kochana. O matko. W świecie Boże. Wiecie co, ja to bym w powiem Wam coś trudnego ponieważ ja mam takie, takie wyobrażenie, marzenie, takie utopijne oczywiście, że ludzie tak, yy, jak są młodzi, się pokochują albo mają w ogóle ochotę na życie, to jest tak, fajnie żyją długo, w parze, z przyjaciółmi i dzieci to robią dopiero wtedy, kiedy już się wykulali. I kiedy już mają naprawdę poczucie, że mają dużo dodania, bo bardzo już dużo wzięli. I że wtedy mają tych dzieci mniej, rzadziej, i że wszystkie dzieci są nasze, w tym sensie, wiecie, że, że mamy do nich taki stosunek, e, że, że jakby wszędzie są e, ciocie i wójkowie, tacy ciepli i serdeczni, no i że jest tych dzieci w ogóle coraz mniej i że ludzkość nie rozmnaża się w sensie takim, jak nas nagania, ja do tego tylko mądrzeje. Rozumiecie, że się ludzie słuchają, e, uczą się rozumieć siebie, e, bardzo się szanują, Lubią samych siebie, lubią innych. No takie to jest moje marzenie psychoterapeutki, że świat się byłby taki... E, oczywiście, pewnie no, byśmy się dalej też kłócili, ale kłótnia to nie wojna, prawda? No, mam, mam marzenie o tym, żebyśmy żyli bez przemocy i bez e, krzywd, zadowanych sobie wzajemnie. Naiwne, ale... I, I ci ludzie lubią innych, mimo że lubią oni myślą inaczej? Lubią no, się nie rozumieć wszyscy, ale wiedzą, że... Wtedy to jest ciekawiej, prawda? Mogą oni mieć tego samego zdania, ale nic z tego złego nie wynika, prawda? No, czy taka uważność na siebie, tolerancja, ciekawość, a poza tym taka, wiecie, frajda z życia. Bo to jak się człowiek cieszy, to mu nie przeszkadza, że kto inny też się cieszy, nie? Jak ci, kurde, sam nie cieszy, to cholernie przeszkadza, że kto inny się cieszy. No? I jakoś by to wtedy tak naprostował, że tak moralny był to prawda? Tak jakby moralne było być takim, wiecie, zakapiorem, przykład... No, to jest w tym moralne. Więcej nagrań na www.podcaston.eu